Kierzyna, Łacina, Dziecina to przydomki trzech regentów, stosunkowo młodego prezydenta Warszawy Zdzisława Lubomirskiego, nieco starszego ziemianina Józefa Ostrowskiego i arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego, regentów Rady Regencyjnej powołanej 12 września 1917 roku. Rada była namiastką władzy państwowej w Królestwie Polskim utworzonym aktem 5 listopada 1916 roku przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier, ale władzy niewielkiej obejmowała. Zaledwie sądownictwo i szkolnictwo, jednak zdaniem części historyków był to znaczący krok w kierunku Polski niepodległej. Rok 1917, o którym dziś był kolejnym rokiem wielkiej wojny brutalnej i totalnej zwycięstw i porażek na lądzie na morzu i w powietrzu wszyscy walczyli ze wszystkimi w kwietniu Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom nawet jeszcze Kuba, Boliwia, Syjam Liberia, Chiny, Peru, Panama i, i wiele innych krajów tymczasem w sprawie polskiej mam wrażenie niezwykłe ożywienie Zjednoczona, niepodległa i autonomiczna Polska w założeniach pokojowych prezydenta Stanów Zjednoczonych Tomasa Wilsona Rewolucyjna Rosja mówi o prawie do niepodległości Polaków, choć w sojuszu z nią polskie wojsko w Ameryce i we Francji, a w lipcu w Legionach kryzys przysięgowy i aresztowanie Józefa Piłsudskiego. 15 sierpnia w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego postaje Komitet Narodowy Polski zalążek przyszłego rządu Polski w zamierzeniach jego twórców. Jakie jest znaczenie wydarzeń roku 1917 dla powrotu Polski na mapę Europy?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 Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy znajduje pan profesor takie krótkie określenie roku 1917 w tej kilkuletniej wielkiej wojnie? Czy on wydaje się szczególny? Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem, które wpłynęło na los nie tylko Polski, ale świata, była rewolucja, a raczej ciąg rewolucji w Rosji, bez którego trudno wyobrazić sobie sukces. Polski w odzyskiwaniu niepodległości spróbuję jakby wyjaśnić, co mam na myśli, bynajmniej nie tezy propagandy, jaka obowiązywała w czasie PRL, że Włodzimierz Ilicz-Lenin darował nam Polakom niepodległość, to zupełnie inne znaczenie miały te wydarzenia, które przetoczyły się przez Rosję, tragiczne dla niej samej, ale jednak otwierające nowe możliwości dla szeregu narodów, które znalazły się pod panowaniem, wyzyskiem Imperium Rosyjskiego w ciągu poprzednich wieków. A więc rewolucja rosyjska niewątpliwie jest tutaj najważniejsza. Ważne jest także bardzo to, o czym wspomniała pani we wstępie, a mianowicie przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny, choć Patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, choćby z perspektywy współczesnych rokowań Polski o obecność całą militarną wojska amerykańskiego na polskiej ziemi jako gwarancję bezpieczeństwa dla naszego kraju patrzymy na to w trochę skrzywiony sposób, bo w 1917 roku nikt naprawdę nie wiedział, czy wejście Ameryki, jakkolwiek silnej gospodarczo, to wszyscy doceniali i jakkolwiek o dużym potencjale ludnościowym, bo już wtedy Ameryka miała ponad 100 milionów ludności, podczas gdy kraje europejskie, no, najwyżej 50 kilka milionów, kraje takie jak Niemcy przekraczały 60 milionów, a więc wiadomo było, że mięsa armatniego, mówiąc brutalnie, Amerykanie mają dużo, ale czy ci żołnierze amerykańscy, którzy nie wiadomo kiedy przybędą do Europy, wpłyną jeszcze na wynik tej wojny, tego nikt nie wiedział. A przede wszystkim w 1917 roku nikt nie mógł sobie wyobrazić, jak sprawną siłą okaże się wojsko amerykańskie w kwietniu, kiedy Amerykanie do wojny przystąpili. Stany Zjednoczone nie miały w ogóle armii lądowej zdolnej do walki, a więc wiadomo było, że zajmie to wiele miesięcy, zanim żołnierze amerykańscy będą w ogóle w stanie pojawić się na europejskiej ziemi. No ale wiemy z dzisiejszej perspektywy, a w każdym razie już nawet z perspektywy po zakończeniu pierwszej wojny światowej widocznej, że przystąpienie Stanów Zjednoczonych odegrało kapitalną rolę, nie mniej ważną od rewolucji w Rosji, dla spełnienia się tego scenariusza, o którym marzył Piłsudski. I to jest najbardziej niesamowite, jak się spogląda Wstecz na wydarzenia 17 roku i później 18 jak fenomenalnie ułożył się cały ten scenariusz, tak jakby go pisał Piłsudski, gdzie wszyscy grali, niemal wszyscy, tak jakby przygotowywali odrodzenie Polski. Ale ja zaczęłam od tej styczniowej nie tyle deklaracji, ile sugestii prezydenta Wilsona o Zjednoczonej Niepodległej i Autonomicznej Polsce. Czy to w tym ciągu wydarzeń z perspektywy stu lat miało jakieś znaczenie? Tamta deklaracja nie miała żadnego znaczenia. Ta ze stycznia 1917 roku, po pierwsze Stany Zjednoczone jeszcze do wojny w ogóle nie przystąpiły. Po drugie w tym momencie jeszcze istniała carska Rosja. Co prawda w grudniu 1916 roku car Mikołaj II w odezwie do wojsk lądowych i marynarki Imperium Rosyjskiego Ponowił obietnicę utworzenia państwa polskiego z ziem wszystkich trzech, to było szczególnie ważne, z ziem wszystkich trzech zaborów. Ale jednak wiadomo było, że dopóki istnieje carska Rosja, z którą wiązały państwa zachodnie układy sojusznicze, dopóty ani Wielka Brytania, ani Francja, ani w perspektywie także, gdyby przystąpiły do wojny, czego przecież nie wiedziano w styczniu 17 roku, Stany Zjednoczone nie będą miały żadnej ochoty, że tak powiem, angażować się w sprawę polską, żeby nie zrazić Rosji jako swojego kluczowego sojusznika. Dopiero rewolucja w Rosji sprawi, że to, co postanowią Stany Zjednoczone już po wejściu do wojny i to, co będą mogli deklarować także przywódcy Wielkiej Brytanii i Francji, stanie się dla Polski ważne i będzie mogło tworzyć podstawy dyplomatyczne odbudowy Polski w oparciu o zwycięskie mocarstwa, de facto można powiedzieć zachodnie w tej wojnie. A więc styczeń 17 roku deklaracja prezydenta Wilsona nie ma żadnego dyplomatycznego znaczenia. Ma natomiast tylko takie znaczenie, że już widać zainteresowanie prezydenta Wilsona sprawą polską, zainteresowanie nad którym bardzo pracował człowiek, Cieszący się najwyższym uznaniem w ówczesnym świecie, jak już nieraz mówiliśmy w trakcie naszych rozmów, swego rodzaju mega gwiazda kultury popularnej i kultury wysokiej jednocześnie świata początku XX wieku. Oczywiście mam na myśli Ignacego Jana Paderewskiego. Wtedy tworzy się także, i to było również ważne, wizja przyszłego porządku światowego, jaką wypracował właśnie prezydent Wilson: Prawo narodów do samostanowienia. Wspomniał Pan chwilę temu i akcentował mocno wydarzenia w Rosji 17 roku, przede wszystkim rewolucję lutową. Tymczasem to Roman Dmowski złożył na ręce sekretarza stanu w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Memoriał, w którym akcentował sprawę koncepcji odbudowy państwa polskiego, wiedząc, że Rosja w związku z rewolucją lutową pogrąży się anarchii i wyskoczy z polityki europejskiej, czyli to Dmowski chwytał byka za rogi, panie profesorze. Tak, to był bardzo ważny memoriał ten złożony 25 marca 17 roku Foreign Office, czyli Brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez Romana Dmowskiego. Ale warto przypomnieć kontekst tego memoriału. Po pierwsze, to było 10 dni po abdykacji cara Mikołaja II. Wiadomo było, że dokonała się już rewolucja polityczna w Rosji, że Rosja staje się republiką, ale to jeszcze nie oznaczało wcale, że Rosja musi znaleźć się w stanie chaosu. To było pewnego rodzaju założenie Dmowskiego. Potrzebny jest mocarstwom zachodnim inny punkt oparcia dla porządku politycznego w Europie, po skończonej wojnie i że to Polska, odbudowana, silna, duża Polska może być właśnie tym elementem porządku. Ale ciekawy jest jeszcze inny aspekt związany z tym memoriałem i w ogóle z aktywnością polityczną dmowskiego na terenie dyplomacji brytyjskiej i szansami tej aktywności. Otóż przypomnijmy, że składał ten memoriał dmowski na ręce sekretarza stanu Foreign Office, czyli ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Lorda Artura Balfoura. Ten dojrzały polityk, który wcześniej był premierem Wielkiej Brytanii, w 16 roku był lordem admiralicji, a więc jakby zarządzał marynarką Wielkiej Brytanii, ale już był jednym z najbardziej wpływowych polityków w rządzie ówczesnego premiera brytyjskiego Davida Lloyd George'a. Otóż Balfour pod koniec 16 roku sporządził memoriał na użytek własnego rządu, w którym tłumaczył, że Polska nie powinna odzyskać niepodległości że Polska, owszem, powinna być ciałem autonomicznym, poszerzonym na zachód kosztem Niemiec i Austro-Węgier, ale powinna być częścią Imperium Rosyjskiego, bo tak jest wygodnie dla Wielkiej Brytanii, tak jest wygodnie dla porządku światowego i tak będzie bezpieczniej dla Polaków. Otóż Balfour tłumaczył, że jeśli odbuduje się niepodległą Polskę między Rosją a Niemcami, to Niemcy, które przetrwają przecież I wojnę światową jako państwo, Mogą niejako wykorzystać ten bufor, zdominować go, to polskie państwo i w oparciu o to państwo ewentualnie rozwinąć swoją ekspansję znowu na zachód, przeciwko Francji, przeciwko Wielkiej Brytanii, walcząc o rewanż za przegraną I wojną światową. Tak samo Rosja z kolei, korzystając z tego, że ma takie buforowe państwo polskie, które oddzieli ją od Niemiec, Niemiec, które zawsze mogą być groźne dla Rosji, a zatem oddzielona od Niemiec Polską, Rosja może zwrócić z kolei swoją ekspansję do Azji, a więc tam, gdzie ulokowane były interesy Imperium Brytyjskiego, gdzieś do Indii, do Azji Środkowej, w kierunku Chin. Tego oczywiście Balfour chciał uniknąć. A więc Balfour mówił, niech będzie Polska autonomiczna wewnątrz Rosji, niepodległości nie należy Polsce dawać, Także dlatego, i to również wyrażało można powiedzieć nastawienie elit politycznych zachodu, że Polacy nie dojrzeli do niepodległości, że są anarchicznym narodem, że nie potrafią się rządzić sami. Tego rodzaju stereotyp, negatywny stereotyp Polski był bardzo głęboko przez wiek XVIII i XIX zakorzeniony w umysłach elit politycznych zachodu i niestety on będzie oddziaływał na niekorzyść Polski, także w tych bardzo ważnych dla nas momentach, kiedy Polska będzie odzyskiwała niepodległość i będzie walczyła o granice w 1918, 19 i 20 roku. W taki właśnie kontekst wpisywał się memoriał Dmowskiego. No Niewątpliwie wyrażał zupełnie inne nadzieje, inne przekonanie, że Zachód uda się, a w każdym razie Wielką Brytanię, najsilniejsze mocarstwo tej koalicji zachodniej, uda się przekonać do niepodległości Polski. Co więcej, do Polski jako nowego głównego partnera dla Zachodu. Balfour mówił jednoznacznie, partnerem dla nas może być tylko Rosja. Dodatkowo jeszcze miał Mowski, specyficznego przeciwnika w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, jakim był stosunkowo niski rangą, ale bardzo wpływowy, bo najlepiej znający się na sprawach polskich, urzędnik Louis Neymar, którego prawdziwe nazwisko wiązało się z jego żydowskim pochodzeniem z Polski, urażony bardzo przez przejawy antysemityzmu w Galicji Wschodniej, z której się wywodził. Louis Neymar odreagowywał niejako już jako urzędnik krytyjski, foreign office, swoją niechęć do Polski, zwalczając argumentami, których dostarczał swoim przełożonym, właśnie sekretarzom foreign office czy samemu premierowi Davidowi Lloyd George'owi wszelkich argumentów, które miały przekonać, że Polska właściwie nie zasługuje na niepodległość, a jeśli w ogóle ma to być niepodległość, to jako malutkiego kraju najwyżej do Bugu i do Sanu, kraju, który właściwie może być tylko maleńkim buforem, zależnym całkowicie od państw zachodnich, bo w innym przypadku będzie to nowe więzienie narodów uciskające Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Niemców i wszystkie inne mniejszości, jakie mogą się na terenie państwa polskiego pojawić. Tak zaczął się swoisty pojedynek, jak to określił jeden z historyków, Dmowski, Neymier, toczony w foreign office w ciągu roku 1917 1918 By Polska wróciła na mapę walki, która owszem otrzymała olbrzymią szansę z chwilą rewolucji w Rosji ale walki, której warunki były wciąż bardzo trudne. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów polskich. Historia żywa. W kontekście tego, co pan profesor powiedział, można by przytoczyć taki oto fakt. Rząd tymczasowy Rosji w końcu marca wydaje proklamację do Polaków, przyznającą Polsce prawo do niepodległości, oczywiście pod pewnymi warunkami. Kiedyś w jednej z audycji historycznych profesor Paweł Wieczorkiewicz, zbijając ten argument, mit perelowski o tym, że Lenin darował nam niepodległość, powiedział, że władze nowej Rosji podpisywały mnóstwo różnych urzędowych dokumentów, porządkując sytuację wewnętrzną we własnym kraju. Nie chcę powiedzieć, że to był taki akt przypadkowości, ale może logiki działania nowych władz. Jak pan profesor do tego podchodzi? Profesor Wieczorkiewicz miał całkowitą rację, odnosił się jednak do dokumentu wydanego 29 sierpnia 18 roku, półtora roku później, przez Radę Komisarzy Ludowych, przez rząd Lenina. Akt, w którym Rada Komisarzy Ludowych wypowie rozbiory. I to rzeczywiście był akt bez jakiegokolwiek znaczenia, bo w tym momencie, można powiedzieć, Lenin zachowywał się jak zagłoba w Potopie darowujący królowi szwedzkiemu Niderlandy. No, w tym momencie, czyli w sierpniu 1918 roku, Rosja bolszewicka nie panowała nawet nad najmniejszym skrawkiem ziem dawnej Rzeczpospolitej, bo już były one zajęte przez wojska niemieckie i austriackie. Jak zatem traktować te proklamacje rządu tymczasowego Rosji z marca 17 roku? To była natomiast proklamacja o fundamentalnym, być może największym znaczeniu dla Polski, i należy podchodzić do niej z najwyższą uwagą, a to dlatego, że rząd uznawany jak najbardziej przez Wielką Brytanię, przez Francję i przez Stany Zjednoczone, które dosłownie kilkanaście dni później wejdą do wojny, jako mocarstwo stowarzyszone z sojusznikami koalicji antyniemieckiej, Wszystkie te rządy zachodnie uznawały rząd tymczasowy rosyjski i skoro rząd tymczasowy rosyjski formalnym aktem ogłasza, że Polska ma prawo do niepodległości, to oznacza, że Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone nie mogą już udawać, że Polska jest wewnętrzną sprawą Rosji, bo sama Rosja, oficjalny rząd Rosji zadeklarował, że Polacy mają wrócić na mapę jako osobne państwo to prawda, w tej odezwie z 29 marca 2017 roku rząd tymczasowy zastrzegał, że Polska będzie miała granice wytyczone przez rosyjską konstytuantę, czyli no zgromadzenie konstytucyjne, które się zbierze, kiedy będą potem temu możliwości, i że będzie związana sojuszem wojskowym z Rosją. Ale to słowo niepodległa Polska, już nie autonomiczna, nie jako część Rosji, ale niepodległa Polska zostało wypowiedziane przez rząd Rosji, uznawany na Zachodzie. Jak ten Zachód na to zareagował? Wspominał pan o kłopotach Dumowskiego w różnego typu lobbystycznych działaniach na rzecz niepodległej Polski. Zachód zareagował w sposób naturalny. Wkrótce pojawią się deklaracje i premiera brytyjskiego, i oczywiście ta, którą najbardziej znamy, pamiętamy, ta ze stycznia 2018 roku, nowa deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych, o której pewnie będziemy mówili w następnej audycji, 13 z jego czternastu punktów mówiące o prawie Polski do niepodległości i co więcej, w ślad za tymi deklaracjami, pojawi się formalne uznanie Ośrodka Dmowskiego, czyli Komitetu Narodowego Polskiego, który powstał, tak jak pani przypomniała, we wprowadzeniu do naszej audycji 15 sierpnia 2017 roku, za reprezentację sprawy polskiej. Francja zgodziła się na przejazd Komitetu Narodowego Polskiego do Paryża i od tego momentu jakby w samym centrum polityki koalicji antyniemieckiej w Paryżu Znajduje się uznawana przez Paryż i przez Londyn i przez Stany Zjednoczone i przez Włochy, przez wszystkie najważniejsze mocarstwa tej koalicji reprezentacja sprawy polskiej z Romanem Dmowskim na czele. Zostaje uznane prawo do opieki politycznej przez Komitet Narodowy Polski nad tworzoną we Francji armią polską, a więc miała także wystąpić polska siła zbrojna, po stronie koalicji antyniemieckiej. To będzie miało ogromne znaczenie, bo dzięki temu Polska będzie mogła wystąpić po zakończeniu pierwszej wojny w gronie zwycięzców, a nie w gronie pokonanych, nie w gronie sojuszników Niemiec i Austro-Węgier, bo przecież Polska tworzyła, pamiętajmy jednocześnie, swoje struktury polityczne, o czym Pani także przypomniała, mówiąc o Radzie Regencyjnej, w oparciu o Niemcy i Austro-Węgry, a więc właściwie mocarstwa zachodnie mogły powiedzieć, przecież Polska to jest twór Wilhelma II, to jest twór Franciszka Józefa, a potem nowego cesarza Austro-Węgier Karola I. Nie musimy tym się interesować, możemy znowu Polskę wymazać z mapy. Tak się nie stało, bo rząd rosyjski uznał prawo Polski do niepodległości i w ślad za tym pojawiły się te wszystkie fakty dokonane, o których powiedziałem przed chwilą. Nieodwracalny. Gra, która się będzie toczyła. Gra, o którą zatrącały te uwagi, jakie przedstawiłem przed chwilą mówiąc o kłopotach Dmowskiego z przekonaniem dyplomatów brytyjskich do polskiej wizji przyszłości Europy Wschodniej. Ta gra będzie dotyczyła już nie sprawy niepodległości Polski, bo Balfour już nie będzie mówił o tym, że Polska powinna być co najwyżej autonomiczną częścią Rosji, skoro sama Rosja orzekła, że Polska ma być niepodległa. Ale ta gra będzie się toczyła o to, czy Polska będzie dużym państwem, czy będzie tylko takim maleńkim państwem z łaski mocarstw zachodnich utworzonym w granicach, jakie mocarstwa zachodnie uznają za wygodne dla siebie? I ta gra była dopiero przed Polską, ta gra zaczynała się dopiero w 1917 roku. Zanim powołano Radę Regencyjną we wrześniu 1917 roku działała Tymczasowa Rada Stanu. Dlaczego skończył jej się kilkumiesięczny żywot i jaki to ma związek z kryzysem przysięgowym i aresztowaniem Józefa Piłsudskiego? Piłsudski zrozumiał natychmiast znaczenie rewolucji w Rosji, mówię oczywiście o tej rewolucji z marca 17 roku. Zrozumiał, że od tego momentu Rosja przestaje być wrogiem numer jeden polskiej niepodległości. Trwanie przy Niemcach i Austro-Węgrach może być obciążeniem. Już nie jest sukcesem, nie daje szansy tylko na budowę polskiej siły zbrojnej, legionów, ale może okazać się obciążeniem, jeśli zrealizuje się ten scenariusz, o którym przecież Piłsudski myślał cały czas, a więc, że Niemcy i austro ostatecznie wojnę przegrają. Nawet gdyby Piłsudski zakładał, a przecież mogła ta myśl wciąż nurtować jego umysł, że państwa centralne, czyli Niemcy i austro mogą wygrać wojnę, no bo w 17 roku wciąż było to jak najbardziej możliwe, to uważał, że trzeba podbić stawkę, że nie można godzić się na to, ażeby ta siła zbrojna, której zalążkiem były legiony, pozostała nadal wyłącznie marionetką w rękach władz niemieckich, wojskowych, bez szans na rozbudowę tej polskiej siły zbrojnej do niezależnego, coraz silniejszego i rządzonego przez polskie władze polityczne wojska. O to właśnie chodziło w tak zwanym kryzysie przysięgowym. I właśnie kiedy przyglądamy się z perspektywy stu już jeden lat tamtym wydarzeniom, to widzimy jak dramatyczna to była decyzja i jak różnie mogła się ona skończyć dla samego Piłsudskiego. Piłsudski był bowiem kojarzony, pamiętajmy to właśnie z czynem legionowym. To jest ten, który stworzył jakąś liczącą się siłę zbrojną i że ta siła zbrojna może się rozwijać, stając się w ten sposób jako gwarancją prawa Polski do zasiadania w gronie państw, które powstaną po I wojnie światowej. I oto Piłsudski 2 lipca 1917 roku mówi nie. Mówi, że nie będzie już podtrzymywał tej idei, ale przeciwstawia się formule przysięgi, jaką mieli składać nowi ochotnicy do tworzonego pod patronatem niemiecko-austro-węgierskim wojska. Przysięgi, która zobowiązywała to nowe wojsko do wierności sojuszniczej armii niemieckiej i austro-węgierskiej. Piłsudskiemu chodziło także o to, że tę przysięgę mieli składać tylko i wyłącznie ochotnicy z Królestwa Polskiego, czyli z ziem zaboru rosyjskiego. Natomiast żołnierze, którzy wcześniej przyłączyli się do Legionów z Galicji, traktowani byli wciąż jako po prostu poddani cesarza Austrii, a więc nie jako obywatele przyszłego państwa polskiego. I przeciwko temu Piłsudski zaprotestował. Oczywiście wykorzystał to raczej jako pretekst, bo chciał zdjąć z siebie, jeśli można tak powiedzieć, odium kogoś, kto do tej pory przez trzy lata budował szansę dla polskiej niepodległości u boku Niemiec i Austro-Węgier a więc chciał zdjąć to odium, przeciwstawiając się Niemcom i Austro-Węgrom i stając się ich ofiarą. Piłsudski wiedział, że skoro on rzuci swoje veto niemieckim planom rozbudowy wojska polskiego jako mięsa armatniego, które będzie służyło na froncie wschodnim czy nawet zachodnim przeciwko Francji, że na pewno zostanie aresztowany. Z rozmaitych pamiętników czy dzienników spisywanych na bieżąco wiemy, że Piłsudski był tego jak najbardziej świadomy i właściwie chciał tego. Chciał zostać aresztowany, chciał zostać męczennikiem teraz strony niemieckiej. Kiedy żegnał się 21 lipca z Michałem Sokolnickim, jednym z najbliższych swoich współpracowników, wiedział, że nieuchronnie to aresztowanie musi zaraz nastąpić i pożegnał go słowami, do zobaczenia w wolnej Polsce. Następnego dnia, 22 lipca 17 roku, Piłsudski został aresztowany razem ze swoim najbliższym współpracownikiem Kazimierzem Sosnkowskim i zabrany najpierw do aresztu śledczego w Gdańsku. Notabene ta cela, gdzie Piłsudski został wtedy przewieziony, jest nadal w Gdańsku dostępna. Właściwie myślę, że obchody 11 listopada tego roku moglibyśmy zacząć od tej celi w Gdańsku, która o ile mi wiadomo została jakoś tam do celów muzealnych w każdym razie. W jakim stopniu przystosowana przez władzę czynnego wciąż przecież aresztu w mieście Gdańsku. Tak się zaczęła ta, można powiedzieć, nowa część epopei Józefa Piłsudskiego, w której występuje on jako człowiek prześladowany przez Niemcy. Z Gdańska trafi ostatecznie do Magdeburga i tam spędzi kilkanaście miesięcy. Do listopada 1918 roku. Wiemy, jak to się skończyło. Skończyło się utrwaleniem tej legendy. Piłsudski męczennik, Piłsudski miał rację, ale w lipcu 1917 roku perspektywa była zupełnie inna. Jego decyzja, by przeciwstawić się dalszej rozbudowie wojska w oparciu o warunki, jakie narzucali Niemcy i Austro-Węgrzy, była przyjęta przez dużą część jego towarzyszy, jego politycznych także przyjaciół, w tym czasie z niezrozumieniem i wrogością, niechęcią. I pamiętajmy, że legiony podzieliły się wtedy. Pierwsza i trzecia brygada pójdzie za Piłsudskim, to znaczy odmówi złożenia przysięgi i trafi w związku z tym do obozów internowania. beniaminowo szczypiorno to są te symbole tego wydarzenia tamtych czasów. Tak, to prawda. No, dość przypomnieć, że popularna nazwa piłki ręcznej przyjęta przez wiele dziesiątków lat w Polsce Szczypiorniak bierze się właśnie z gry rozrywki towarzyskiej, jaką urządzili sobie internowani żołnierze Legionów w Szczypiornie. Podoficerowie i szeregowcy, bo to był wóz właśnie dla nich. Tak, Beniaminowie byli internowani oficerowie. A więc nie było to jakieś wielkie męczeństwo, można tak powiedzieć, ale legenda rosła. To ci bohaterowie niepodległości, którzy przeciwstawili się Niemcom. Ale pamiętajmy, większość drugiej brygady, między innymi z Józefem Hallerem. Władysławem Sikorskim. Nie wiadomo, czy to nie miało wpływ później na nieciekawe stosunki, relacje Piłsudski-Sikorski. Te stosunki psuły się już od samego 1914 roku. W 17 roku to, że Psikorski poparł zdecydowanie krytyków Piłsudskiego razem z pułkownikiem Włodzimierzem Zagórskim, który kiedyś, 9 lat później zapłaci za to życiem, zamordowany w czasie zamachu majowego w 1926 roku. To niewątpliwie jest kolejny przystanek, czy punkt na tej drodze bardzo ostrego rozchodzenia się dróg politycznych Władysława Sikorskiego i Józefa Piłsudskiego. Rzeczywiście podział w Legionach i podział w społeczeństwie Królestwa był bardzo mocny. Czy Piłsudski oszalał? Czy Piłsudski nie niszczy właśnie tego, co zrobił? Ci, którzy myśleli tak właśnie kibicowali, jeśli można tak powiedzieć, Halerowi, kibicowali Sikorskiemu, kibicowali temu, by dalej mogła powstawać ta Armia polska u boku Niemiec, ale okazało się, że jednak entuzjazmu w społeczeństwie już ta idea nie budziła. Wpływ na to miały przede wszystkim warunki bytowe, coraz większy głód, kartki na podstawowe artykuły żywnościowe, niedożywienie, problemy z zaopatrzeniem we wszystkie właściwie artykuły związane z blokadą morską, jaką na państwa centralne nałożyła skutecznie flota brytyjska. Ludzie już nie patrzyli na Niemcy, na Austro-Węgry jako na ośrodek nadziei, jako na szansę zwycięstwa. Zwykli ludzie. I projekt zbudowania tej armii w oparciu o Niemcy i Austro-Węgry, projekt zbudowania tak zwanej Polnisze Wehrmacht, bo tak ona miała się nazywać, pod dowództwem generała Hansa Besselera, jednocześnie generalnego gubernatora Królestwa Polskiego, ten projekt właściwie spalił na panewce. Piłsudskiemu no, udało się pomóc zepsuć tę ideę. Całe szczęście, bo wyobraźmy sobie, że tworzy się silna armia polska pod bokiem Niemiec w 1917 roku i walczy dalej w 18 roku u boku Niemiec. Właśnie, nie wiadomo dla kogo, po co i co z tego wyjdzie. Oczywiście dużo trudniej byłoby znów, powtarzam, wystąpić Polsce w roli sojusznika zwycięzców, a nie sojusznika pokonanych. rolę miał odegrać i jakie nadzieje wiązane były z utworzeniem Komitetu Narodowego Polskiego w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego. Wspominał pan profesor, że to była bardzo ważna inicjatywa. Czy to już było widać w najbliższych tygodniach po sierpniu? Rzeczywiście, bardzo szybko następowały po sobie te kolejne sukcesy. Tak, można jednoznacznie je określić, inicjatywy Dmowskiego. To było także skupienie pod parasolem KNP najważniejszych inicjatyw politycznych i wojskowych, które wtedy po stronie Ententy, po stronie mocarz zachodnich i Rosji, wciąż z nimi połączonej Sojuszem Rosji Republikańskiej, tworzyły się ze strony polskiej. Przypomnijmy, że tworzyły się po stronie Rosji Republikańskiej korpusy polskie, na czele z pierwszym korpusem dużą jednostką liczącą kilkanaście tysięcy żołnierzy pod dowództwem Józefa Dowburmuśnickiego. Oczywiście to była jednostka już polska, z polską komendą, z polskimi celami politycznymi, ale wciąż jakby związana z projektem obrony frontu wschodniego przed naporem niemieckim, obrony, w której Dowbór-Muśnicki miał występować, jego formacja jako sojusznik Rosji Republikańskiej. A więc to wzmacniało jakby i masz kraju sojuszniczego dla państw zachodnich w tym momencie. Po drugie, w Stanach Zjednoczonych władze Komitetu Narodowego Polskiego uznała największa organizacja polonijna, mobilizująca dziesiątki tysięcy tamtejszych młodych chłopców, którzy nie mieli obywatelstwa amerykańskiego. Przyjechali do Stanów Zjednoczonych z Polski i gotowi byli walczyć o niepodległość swojego kraju, czyli Polski. Jako ochotnicy. I z nich właśnie zaczyna się tworzyć już w październiku 1917 roku ochotnicza armia. Do jej tworzenia wezwał Paderewski na Wielkim Wiecu w Pittsburghu, w stanie Pensylwania. I od końca 17 roku już działa obóz szkoleniowy tej armii ochotniczej, która miała następnie przejechać do Francji i tam powiększyć szeregi polskiej armii walczącej we Francji, u boku Francuzów, Anglików i Amerykanów przeciwko Niemcom. Ten obóz szkoleniowy powstał no, w bardzo malowniczym miejscu Niagara-on-the-Lake, czyli nad wodospadem Niagara, gdzie do dzisiaj jest upamiętniony bardzo pięknie i jednocześnie smutno, bo jest tam cmentarzyk tych ochotników. Kilkudziesięciu z nich po prostu zmarło na rozmaite choroby zakaźne, zanim zdążyło wziąć udział w walce o własny dom o własne państwo. W październiku dochodzi do dość zdumiewającej sytuacji, bo na naradzie minister spraw zagranicznych Rzeszy przedstawił taki projekt powrotu do koncepcji austropolskiej. Przyznam szczerze, że może to dziwić, jaki byłby sens, czyli jakie plany wiązały z tym Niemcy. Wtykały gorący kartofel swojemu sojusznikowi. Ta właśnie narada polityczno-wojskowa w Krojcnach w październiku, na początku października 17 roku pokazuje, jak bardzo Polska, Królestwo Polskie, którego głoszenie stało się faktem już w listopadzie 16 roku, wciąż była no, wyłącznie liczmanem, marionetką w rękach przede wszystkim niemieckich. Wciąż jeszcze Niemcy nie mieli wykrystalizowanej koncepcji, czy tworzyć rzeczywiście takie państewko polskie w połączeniu niejako z Austrią, a więc z którymś z arcyksiążąt austriackich na czele jako nowym królem Polski, czy podporządkować to państewko bezpośrednio sobie, czyli Niemcom. Generalicja niemiecka na czele z kwatermistrzem i najbardziej wpływowym generałem Erichem von Ludendorffem, Uważała, że raczej należy zostawić Królestwo Polskie podporządkowane Niemcom, ale jeszcze okroić je terytorialnie. Nie tylko nie dodać do Królestwa Polskiego Wielkopolski, Pomorza, ale jeszcze zabrać Kaliskie, zabrać północną część Królestwa Polskiego, żeby poszerzyć niejako pas strategicznej dominacji Niemiec nad tym obszarem. Polska oddana niejako na łaskę Niemiec. Nie mogła liczyć na zrealizowanie no nie tylko pełnej niepodległości, ale nawet kształtu terytorialnego, który pozwalałby mówić o niej jako o państwie w pełnym tego słowa znaczeniu. I szczególnie ważne jest może to, że mimo tych strategicznych projektów całkowicie podporządkowujących Polskę woli Berlina, wciąż jednak rozwijała się samorządność i jej instytucje, pod parasolem nazwijmy to tak niemiecko-austriackim i mimo, że długofalowo nie było szans na żadną niepodległość polską pod wpływami geopolitycznymi Niemiec, zwycięskich gdyby wygrały w pierwszej wojnie światowej, to byłaby podległość, choć oczywiście bardziej komfortowa niż przed 1914 rokiem, to jednak ta szansa, jaką było utworzenie formalne od listopada 16 roku Królestwa Polskiego pod kontrolą niemiecko węgierską została znakomicie wykorzystana w celach wewnętrznych. Bo pamiętajmy, niezależnie od tego co sobie roili niemieccy generałowie czy politycy w końcu 17 roku to na obszarze Królestwa Polskiego między Wisłą a Bugiem czy Prosną a Bugiem na tym obszarze jednak wrzała bardzo intensywna praca państwowotwórcza we wrześniu 17 roku zaczną urzędowanie polskie sądy to miało ogromne znaczenie po powołaniu rady regencyjnej która zastąpiła tymczasową radę stanu Tak jest tworzyły się te instytucje tak ważne dla okrzepnięcia państwa polskiego kiedy pojawi się szansa na jego niepodległość to, że Polska 11 listopada 18 roku nagle ujawniła się jako państwo, nie było cudem, można tak powiedzieć, polegającym na tym, że Polska wyskakuje nagle w pełnej zbroi, jak Atena z głowy Zeusa, ale to przez kilkanaście miesięcy przygotowywane były jej instytucje w Warszawie, w Radomiu, w Kielcach, instytucje samorządowe, miejskie, Uniwersytet Warszawski Otwarty. W 2016 roku rozmaite szkoły, sądownictwo, policja, to wszystko krzepło, tworzyło się, budowało się w oparciu o inicjatywę polską właśnie w tych latach i w tych warunkach, jakie były możliwe pod przewagą niemiecką. To jest z kolei niewątpliwie bardzo dodatnia część bilansu jaki możemy wiązać z tą orientacją na Niemcy i Austro-Węgry. I z rolą Rady Regencyjnej, która oceniana jest różnie. Pan profesor, w której grupie oceniających dobrze, czy raczej nie, bo obchodziła na pasku Niemiec i Austro-Węgier? No, niedawno przeczytałem, w którejś z gazet, że właściwie święto niepodległości powinniśmy obchodzić nie 11 listopada, tylko w październiku, ponieważ wtedy Rada Regencyjna ogłosiła taki akt potwierdzający prawo Polski do niepodległości. Myślę, że to gruba przesada i kompletne nieporozumienie. 18 roku już. 18 roku, tak. Grube nieporozumienie, bo Rada Regencyjna oczywiście nie decydowała o niepodległości Polski i nie była uznawana przez dużą część społeczeństwa polskiego jako władza. To właśnie... Co najlepszego zrobiła Rada Regencyjna już w kluczowych dniach, o których będziemy mówili później, listopada 18 roku, to właśnie uznanie tego, że nie reprezentuje całego społeczeństwa polskiego i oddaje władzę w związku z tym Piłsudskiego, dzieli z nim tę władzę niejako, przez co pozwala... Stworzyć ośrodek, nowy ośrodek polityczny, który będzie uznawany już przez zdecydowaną większość Polaków. Ale wracając do roku 17 i dorobku Rady Regencyjnej w 17 i w 18 roku, także trzeba powiedzieć, że choć Rada Regencyjna nie może być uznana za twórcę polskiej niepodległości, to na pewno Rola współtwórcy, jednego z ośrodków, który zrobił wiele dobrego dla przygotowania Polski do niepodległości, jak najbardziej Radzie Regencyjnej się należy, bo to właśnie pod jej patronatem, pod jej skrzydłami tworzyły się te wszystkie instytucje, o których mówiłem przed chwilą. Pod jej patronatem tworzy się także Rada Stanu już w roku osiemnastym, która miała przygotować zasady wyborów do parlamentu, Opracowywała ustrój przyszłej Polski z Sejmem, Senatem. Pod patronatem Rady Regencyjnej także powstanie pierwszy rząd Polski na ziemiach Królestwa Polskiego. Już w listopadzie 1917 roku pierwszym premierem rządu w Warszawie, rządu polskiego w Warszawie, to prawda, że zależnego od Niemiec, ale rządu polskiego, zostanie znakomity historyk i działacz polityczny jednocześnie Jan Kucharzewski. To, że ten rząd nie mógł realizować polityki w pełni niepodległej, oczywiście musi być przypomniane, ale także musi być pamiętane i to, że ten rząd tworzył instytucje zarządzające państwem, instytucje kolejnych ministerstw, instytucje, bez których odrodzenie w pełni niepodległej państwowości polskiej w 18 roku w listopadzie nie byłoby możliwe. To także jest zasługa Rady Regencyjnej, a raczej tego projektu politycznego, którego symbolem była Trójgłowa Rada. Wracając do listopada, ale 1917 roku mówimy rewolucja październikowa, sukces bolszewików de facto ze względu na różnicę w kalendarzu, to jest 7 listopada. No dobrze, rewolucja październikowa, przewrót wojskowy Lenin na czele. W jakim stopniu to miało znaczenie dla tych kolejnych kroków na drodze do niepodległości? Wspominał pan, że to przecież nie Lenin ją dał Polsce, ale sytuacja w końcu roku XVII się korzystnie układała, no bo jednak bolszewickie władze Rosji zwróciły się do Niemiec z propozycją rozejmu. Propozycją rozmów w Brześciu, wspomniany przez pana Jan Kucharzewski, bezskutecznie dopominał się, by uczestniczyli w nich także Polacy. Jak ocenić te wydarzenia ostatnich tygodni 1917 roku. Był to szok, niedowierzanie, zdumienie, że taka ekstremistyczna grupa, za jaką w oczach na ogromnej większości społeczeństwa, także polskiego uchodzili bolszewicy, zdołała przejąć władzę, jakby władza leżała na ulicy i bolszewicy ją podnieśli. Podnieśli doskonale rozumiejąc, jakie są nastroje społeczne, a więc przede wszystkim chęć natychmiastowego zawarcia pokoju. I to zmieniało zasadniczo sytuację. O tym myślę, że warto porozmawiać na naszym następnym spotkaniu.